Uta99 Przedstawia Kosia Nazywał się Bobek. Był maniakiem koszenia trawy. Co z rana zapierdalał z kosiarką taty po swojej posesji. Pewnego dnia zobaczył, że na jego podwórku śpi mały kotek sąsiadki. Podszedł do kota i pierdolnął mu Kurwa, masz to kota! krzyknęła sąsiadka. Bobek nie przejął się pierdoleniem sąsiadki i zaczął kopać go jeszcze mocniej. Anna! od mocnego kopnięcia Bobka kotu wypadły oczy bobek zdziwiony kruchością kota postanowił zrobić mu sekcję zwłok, więc chwycił za zakażony skarpel i zrobił sobie zwłok. kiedy ułożył kota z powrotem ze zdumieniem stwierdził Kot w czasie ucieczki niewiadomych przyczyn uderzał głową o ziemię. Okazało się, że Bobek pomylił się w układaniu i wcisnął głowę na miejsce w dupy. Po chwili przyszła do niego sąsiadka i zaczęła kopać go po jajach. On ze zdenerwowania wyrwał jej obie nogi. Ponownie chwycił za skalpel i zrobił sobie puzzle. Tym razem nie udało mu się ich ułożyć, więc spuścił je do klopa. Zadowolony wrócił do domu i znów zaczął kosić trawę.